do usłyszenia jutro. Voika jesteś na miejscu, Eric Lou. Minęła godzina 12. Zielona Dwójka, Katarzyna Nowa. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa z Nadbiebrzy. Mówię my, bo jestem tutaj nie sama. Dokładnie gdzie to zaraz powie mój gość, który jest właściwie gospodarzem tego miejsca, a ja jestem tutaj gościem. A tak naprawdę to razem jesteśmy gośćmi tych istot, które tutaj będą słyszane w tle i o których będziemy dzisiaj mówić. Piotr Dąbrowski, dzień dobry. Dzień dobry. Przyrodnik, leśnik, pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego. Hmm, można powiedzieć łosiarz, jak ptasiarz, to ten, który ptakami się interesuje tak i zna na nich trochę. Tak, pan Piotr jest znawcą i tropicielem łosi, szczególnie tych Biebrzańskich, a to nie są takie byle jakie łosie, tylko to są łosie szczególne. Współautor książki Łoś. Opowieści o gapiszonach z krainy Biebrzy. Tę książkę napisał pan wspólnie z Pawłem Średzińskim. Zacznijmy od tego miejsca. Gdzie jesteśmy? To jest bardzo ciekawe, w zasadzie bardzo znane było, teraz już jest trochę zapomniane miejsce, są to łąki w Zajki, położone w fotulinie Biebrzeńskiego Parku Narodowego blisko granicy, niesamowity kompleks różnorakich środowisk, mówi się o tym łąki, ale te łąki od strony właśnie parku yy, są bardzo zmienne środowiskowo. Tu są i kawałki orców i brzezin, są takie zwarte zakrzeczenia wierzbowe. Także no, środowisko i trzcinowiska, także jest to, jest to bardzo ciekawe miejsce. W tym roku no, ma znowu pecha, podobnie jak w zeszłym roku, ponieważ nie ma wody, a woda nad Biebrzą warunkuje praktycznie wszystko. Nie ma wody, nie ma ptaków. Nie ma wody, nie ma dobrych miejsc ręgowych, nie ma dobrych noclegowisk, nie ma żerowisk. Te łąki dalej są piękne, ale znając je, wiedząc jak wyglądały 20-25 lat temu, no po prostu to piękno jest nieco smutne. Jechaliśmy tutaj groblą i właśnie mówiłam, że trudno, trudno teraz zrozumieć dlaczego ta droga, którą jedziemy nazywa się grobla, bo po prostu jest to droga wśród łąk, nie ma wody. Nie ma wody. Kiedyś ta grobla była bardzo znana. Na tej grobli leżał niejeden znany fotograf przykryty siatką maskującą, fotografując, tokujące bataliony. A w tej chwili no, nie ma wody, nie ma batalionów, nie będzie chyba rybit w skrzydłych, A jeżeli będą, to przelecą, popatrzą i polecą gdzieś dalej. Przyroda jest zmienna, ale po prostu pęd zmian, jaki jest przez ostatnie kilka lat jest, jest tak niesamowity, że człowiek po prostu za nimi nie nadąża. W ostatnich miesiącach niektórzy z nas ulegli takiej iluzji, nadziei, że ta zima, która była ostrzejsza niż poprzednich kilka, da nam wodną wiosnę i poprawi nasze stosunki wodne. Nie stało się tak, bo po pierwsze jedna zima wiosny nie czyni, a po drugie tej wody jednak było no, tego śniegu, było mało. Tak, śniegu nie było tutaj nad Biebrzą dużo, a w dodatku mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo poważne braki z ostatnich dwóch lat te braki w żaden sposób nie zostały nadrobione. Taka iluzja w zasadzie może trwać nawet teraz, ponieważ wystarczy pojechać do Brzostowa, na biały się przejść i widać, widać rozlewiska Biebrzy. Natomiast ta woda jest tylko przy Biebrzy. Jeżeli tutaj łąki wsi Zajki tutaj są suche. Orsy są suche. Orsy, te orsy laskowieckie znane z tego, że tam po prostu przepaściste błota i wody do pasa co najmniej. W tej chwili można przejść w butach prawie, prawie że suchą nogą. I tej wody brakuje no, w tak dużych ilościach, że aż trudno powiedzieć ile. Mamy piękną pogodę, niestety, <grystanie> jak na Biebrzy, no niestety mamy piękną pogodę, niestety świeci słońce, niestety nie pada i, no, i czekamy. I niestety jesteśmy w krótkich butach, nawet nie musieliśmy zakładać takich porządnych traperów, nie mówiąc już o woderach, kaloszach. Po prostu budki miejskie. Tak, no to w zasadzie wyprawa nad biebrze. Teraz to jest taka wersja spacerowa typowo. Nie? Można się przejść w lekkich butach w Adidasach i te najciekawsze miejsca obejrzeć, praktycznie nie zanurzając kostek w błoto. Pan mówił o głuszcach i o tym, co tutaj się działo jeszcze te parę paręnaście, parędziesiąt lat temu w Tasio i Zwierzęco. W w pańskiej książce o Łosiu, pisze pan o, też o tych łosiowych sąsiadach rozmaitych i y, wiele miejsca poświęca pan Cietrzewiowi, który dzieli z Łosiem siedlisko, można powiedzieć w jakimś sensie coraz bardziej dzielił i opisuje pan swoje spotkania z Cietrzewiami tokującymi pisząc, że, że ma świadomość, że miał to nieszczęście, że na własne oczy widział po prostu takie ciche wymieranie gatunku, wycofywanie się z tych terenów. Właśnie nie takie spektakularne, pokazywane w filmach przyrodniczych y, znanych brytyjskich przyrodników, tylko tu za Miedzą, obok są jeszcze w ogóle Cietrzewie tutaj gdzieś? No właśnie nie ma. Właśnie nie ma i, i to jest taki w zasadzie taki symbol y, y, zmian w przyrodzie, które zachodzą i które y, są nieodwracalne raczej, bo ten Cietrzew już nie wróci na, na, na bagno ławki. Dwa lata temu był jeszcze ostatni Cietrzew tokował na ławkach, a już w zeszłym roku na wiosnę było cicho i. Niestety żaden Cietrzew nie było słychać w ogóle żadnego gulgotania na bagnach. Przy czym no właśnie to nie jest długi okres czasu dla przyrody, to jest no, nawet nie mgnienie. Te 25 lat, kiedy ja pamiętam na jednym tokowisku kilka kokutów, w drugim, trzecim grobla honczarowska, pogorzałe, od strony tutaj Brzezin, kołodzieja. Tutaj na zajkach czasami było słychać Cietrzewy nawet tokujące. A w tej chwili nie ma nigdzie. Jeżeli chodzi o basen dolny, nie ma nigdzie. W zeszłym roku dwa ostatnie koguty tokowały na środkowym basenie Biebrzy. To jest wszystko. Nie wiem co będzie w tym roku, no bo mamy suchy rok i może być jeszcze gorzej. No dobrze, chodźmy tropić tego łosia. Pisze pan o tym, że łoś mimo swojego bardzo przyzwoitego wyglądu, no to jednak e, przewodnikiem jest wrednym wymagającym, choć nauczycielem przyrody bardzo, bardzo dobrym, to proszę to rozwinąć. Jest o tyle wredny, że jemu nie przeszkadzają najgęstsze krzaki, nie przeszkadza najgłębsze błoto nad wiedrzą. On sobie swobodnie te, te środowiska pokonuje, przepłynie rzekę, przepłynie szeroki rów melioracyjny, e, znakomicie kłusuje na kępa wśród kęp Turzyc, a człowiek ma z tym olbrzymi kłopot. I wielokrotnie po prostu krzaki mnie zatrzymywały, jak ściana, nie, nie byłem w stanie się przycisnąć, a, a widzę po tropach, że łoś przeszedł i dał radę bez problemu. No jest to... Ale na kępach ponoć też się potyka. Zdarza się, zdarza się. Zdarza się, że się potyka na kępach, ale no, kiedy człowiek ledwo, ledwo tak potrafi stabilnie postawić nogę na tym gruncie, no, łoś kłusuje po bagnach, także widać jak doskonale jest do nich przystosowany. A pan tutaj tak troszkę utyka, to choroba zawodowa? E, czy w sumie poniekąd nie tyle zawodowa, co podejrzewam, że te ileś tam lat wyrywania nogi z błota po spowodowały, że staw biodrowy powiedział dosyć i, i, i trzeba było się zgłosić po wymianę części zamienia do NFZ-u, jest, a jest o wiele lepiej niż było. Także. Biebrza dała... E dała w biodro. Tak, tak, to poszło w biodro, przy czym jest tak, że czasami spotykałem ludzi czy znajomych z przyjaciółmi, rozmawiałem, no, że tutaj żyjesz, pracujesz w przyrodzie, to jest tak zdrowo i, i, i w ogóle no, taki tryb życia jest fantastyczny dla ciała i przecież ja mówię, no niezupełnie, bo przez kępy tużycy po bagnie, jeszcze jakieś mokro, chodzi się mniej więcej w ten sposób, można to sobie wyobrazić, jakby mieć na schodach poustawiane kuwety z betonem takim jeszcze mokrym i wchodzić w to, iść do góry i tak wyciągać z tego mokrego betonu nogi tak na tej zasadzie nie? i to się pokonuje kilometry w takich, w, takich, nie, w takich warunkach. No i się siłą rzeczy lewa noga do przodu, prawą się wyszarpuje z błota, lewa do przodu, prawą wyszarpuje z błota, no i ten staw w końcu puścił. No dobrze, wracamy do do łosich stawów, one są jakby trochę lepiej przystosowane fizjologicznie jednak do tego chodzenia po, po kępach, po tużycach, po błocie. Ponoć też potrafią doskonale nurkować i z tego nie zdawałam sobie sprawy, że nawet do 6 metrów one nurkują, a po co właściwie? Jeżeli nurkują to po to, żeby naprawdę podobnie żerować, chociaż nad Biebrzą z racji tego, że rozlewiska są raczej płytsze niż 6 metrów, Łosie y, obserwowałem nie tyle nurkujące, co po prostu zanurzające całą głowę pod wodę i zrywające y, żer, szczególnie te z wiosną fajnie widoczne, zrywające y, żer z, z, z zalanych łąk, na przykład, na przykład kaczeńce czy inną roślinność, która już się rozwija pod wodą. Kaczeńce to takie łosie wyprysmowe. Tak, tak, tak, bardzo fajnie widać. Nawet, y, nawet na wodzie można tropić łosie w ten sposób, właśnie widać jak są łany kaczeńców, że po prostu kwiatki są poodgryzane na, na dużej przestrzeni, czyli widać było, że tam chodziły łosie i żerowały na tych kwiatach. Inny przysmak to wierzby. Tak, tak. Wierzby bardzo, bardzo są y, przez łosie lubiane, bardzo zgryzane. Tutaj widać przed nami nawet połamane, połamane wierzby, bo łoś ma tendencję taką, że sięga wysoko po te najsmaczniejsze końcówki pędów. No i przyginając, żeby to zerwać, często właśnie łamie. Łamie wierzby, tu widzimy, tak, tu są stare jakieś połamania, ale tam już widzimy bardzo świeże, bo się błyszczą te, te, te złamania z daleka, się świecą, także widać, że łosie żarowały tu stosunkowo niedawno. Wierzby są ulubionym przysmakiem łosia, tak mniej więcej od października do, do końca marca, dopóki nie wyskoczy pierwsza zieleń, dopóki nie zakwitnie na przykład leszczyna, kwiatostany są przysmakiem, zresztą wszystko, to kwiatostany, wiadomo, kwiaty... Właśnie magazynują bardzo dużo substancji odżywczych, dlatego one są też przez zwierzęta w ogóle tak lubiane. Nie ma zębów w górnej bardzo łoś, czyli można łatwo poznać taką gałązkę, którą zgryzł łoś, że to właśnie jest łosiowa, a nie pochodząca na przykład od jelenia. Czym one się różnią? To znaczy, jeżeli chodzi o samą gałązkę, to raczej od łosia to widać, jak jest wysoko chwycona i złamana. Natomiast z samego zgryzienia nie będzie tak widać po, po samej gałęzi, natomiast widać to bardzo dobrze po tym, jak żeruje na, y, odrywając korę. Bo jeleń zgryza korę, bo ma zęby góra-dół, a łoś musi pociągnąć, z, Musi pociągnąć, zaczepia po prostu jak dłutkami sobie y, zębami, które znajdują się w żuchwie i ciągnie w górę, odrywając cały, cały płat kory na przykład z, z wierzby. Rozmawiamy na przełomie, nie no, rozmawiamy w marcu, co teraz łosie robią? E, łosie w tej chwili e, dalej intensywnie żerują, szukają pokarmu, ponieważ to jest przednówek, czyli tak naprawdę jest bardzo ubogo. Nie ma jeszcze żadnej zieleni. Dla zwierząt to jest w ogóle bardzo trudny czas. Zwykle tak. E, no, w tej chwili nie ma już zimy, jest, jest, nie, ma, nie ma takich sytuacji, że czasami w marcu nagle spadało 20-30 cm śniegu i przychodził mróz na kilka dni takich sytuacji już nie, już nie ma, ale łoś sobie w takich, akurat tak dobrze, dosyć dobrze radzi. On jest przystosowany do takich warunków. Gorzej mają inne zwierzęta wtedy jak sarny czy dziki, albo jel, jelenie. Łoś w tej chwili e, żeruje e, no i czeka właśnie na, na pierwszą zieleń. E, samice przygotowują, jeszcze się nie przygotowują, ale już niedługo za, za, do dwóch miesięcy maksymalnie będą przychodzić na świat młode łosie. Także Samice są już w swoich rewirach i raczej się z nich nie ruszają, a byki wędrują po prostu tam, gdzie jest więcej jedzenia, wygodniej i bezpieczniej. Bukowisko to jest wrzesień, październik, czyli ciąża trwa 9 miesięcy, mhm, tak no, jak u człowieka. Tak, typowo 9 miesięcy, klępy zapłodnione we wrześniu y, będą, będą rodzić w maju. Przy czym literatura jeszcze podaje, że niezapodnione klępy na początku maja przystępują, września przystępują ponownie do Bukowiska, do Rui pod koniec września. Także rozszał tego przyjścia na świat Młodych Łosi jest dosyć spory. Od końca kwietnia do końca maja czasami nawet. No Pan powiedział literatura. No to jest taka sprawa, że w ogóle mam wrażenie, że jest pewien problem z takimi naszymi rodzimymi zwierzętami, ponieważ są w, no, w dużej ilości można powiedzieć jest dużo rozmaitych monografii łowieckich o dziku na przykład o łosiu a, a takich naukowych monografii bądź popularno-naukowych na no, łosiu już tutaj dzięki panu mamy na przykład ale y, sam pan pisze że nie widział, nie słyszał o żadnych naukowcach, którzy by przeczesywali Biebrze y, prowadzili tutaj badania żeby właśnie y, stworzyć taką monografię naukową to znaczy, jeżeli chodzi o łosia i naukowców, to nie spotkałem, nigdy nie spotkałem nikogo, kto by się zajmował łosiem w bagnie. W sensie, chodząc po bagnie nie spotkałem. Spotykałem ornitologów, spotykałem botaników, meteorologów, hydrologów. Natomiast nie spotkałem nigdy nikogo, kto by się zajmował akurat łosiem na bagnach. Przy czym badania były prowadzone, ale na obrzeżach po prostu no, łatwiej, tam, łatwiej tam te badania było prowadzić. nawet Nawet próbując usypiać łosie, żeby je potem obrożować i, i śledzić telemetrycznie. No, nikt się nie pokusił na to, żeby zrobić to na bagnie. Tylko y, w Otulinie Parku, y, tam gdzie można było samochodem swobodnie się poruszać, tam były prowadzone tego typu badania. Eee... Trochę mnie to dziwiło, znaczy dziwiło, no, czy... dla mnie to jest pewna taka jakby szkoda, że w ten sposób to tylko zostało zrobione, ponieważ yy, yy, zbadano telemetrycznie łosie, które migrują. Czyli migrujące osobniki zaobrożowano i w ten sposób stwierdzono, że, że łosie migrują. Para żurawii. Startuje teraz. O. Jakieś 100 metrów od nas. Ta. Te orsy są świetnym siedliskiem dla żurawia, jeżeli chodzi o lęgi, zakładanie gniazd. A jeżeli chodzi, wracając do tematu łosi telemetrii, no to w, w, zakładając o obroże migrującym łosiom, udowadniano migrację łosi, także to trochę tak. O, kruki. Ciekawskie, jak zwysze. Muszą sprawdzić, kto tutaj tak, łazi. Tak, tak, tak. Kruki bardzo często właśnie to. Zrobią jedną, czasami dwa kółka. Sprawdzą, no są niesamowicie inteligentne. Ale jakby te wyniki, trudno odnieść do, do populacji biebrzańskiej. Na przykład tam też w diecie udowodniono, że wykazano, że w okresie zimowym łoś żywi się przede wszystkim sosną. To jest nieprawdą, bo, bo bardzo duża część populacji łosi zostaje na bagnie już teraz cały czas, bo jest bardzo dużo wieżby na bagnach i ona w ogóle nie wychodzi i, i, i z bagna i na sosnie nie żeruje. No przez to właśnie, że takie badania były prowadzone tak naprawdę poza bagnem, no to mamy wyniki dla tej części populacji, która akurat w ten sposób się na zimę zachowuje, a, a nie inaczej. Nie czyli... wiem, może kiedyś stanie się tak, że, że stricte badania nad łosiami biebrzęskimi będą prowadzone w centrum Biebrzy, czyli gdzieś ławki uroczyska kobielne, czy na Grzędach, bądź na, na, na Ciszewie, w miejscach, gdzie w zasadzie trzeba iść za łosiem, a nie czekać, aż łos przyjdzie do nas. No ale naukowcy być może dbają właśnie o swoje ym, biodra. <śmiech> yy, czyli tak, teraz łosie coraz mniej migrują i spędzają po prostu zimę tutaj, w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tak, coraz częściej, coraz więcej łosi tak się zachowuje, że zostaje u nas w granicach. Co z drugiej strony yy, cieszy nas, nie tylko dlatego, że o, mamy łosie cały rok u siebie, ale dlatego, że Mimo wszystko łoś dalej jest gatunkiem mównym, jest zagrożonym odwieszeniem moratorium. Imigrująca część biebrzańskiej populacji byłaby narażona po wyjściu z granic parku na, na, na ostrzał. Także im więcej zatrzymamy łosi u siebie, tym w przyszłości no, będą, mniejsza b... bezpieczniejsze. Tak, będzie, będą bezpieczniejsze. Presja łowiecka będzie na tą część populacji znacznie, znacznie mniejsza. A trzeba pamiętać, że łoś biebrzański jest bardzo mocno odrębnym genetycznie od innych łosi i dlatego ta populacja akurat na pewno wymaga zupełnie innego podejścia niż pozostała część łosi, które żyją w Polsce. Ale generalnie no, łosi jakby powinien być gatunkiem przynajmniej objętym częściową ochroną. Jakiekolwiek ingerencje w życie łosia powinny dotyczyć sytuacji naprawdę konfliktowych, a nie a nie dla dowolnego się kogokolwiek. Parę spraw od razu po tej pańskiej wypowiedzi. Po pierwsze odrębna genetycznie populacja łosia Biebrzańskiego. Ten genotyp H1. Proszę już przechodzimy trochę do też do historii łosia w ogóle. Dlaczego ta Biebrzańska populacja jest reliktowa? No, zachowała się tylko tutaj, nie, nie było w ogóle, bo trzeba by sobie też zdać sprawę e, z tego, że Łoś dawniej w granicach Rzeczypospolitej był i było go nawet całkiem sporo, tylko te granice były zupełnie gdzie indziej. I w monografii oczywiście łowieckiej, Korsaka pierwszej o Łosiu, jest wzmianka, że Łoś jest w guberni tej, w guberni innej, jest w lasach gdzieś pod Wilnem i litewskich, tam, tam y, y, mówi o dosyć stabilnej populacji łosia. I raz tylko wspomina, że no, jest tam niewielka grupa kilku, kilkunastu łosi y, w Puszczy niedaleko Rajgrodu, na bagnach niedaleko Rajgrodu. I później w ogóle się nią nie zajmuje. Po jest była tak szczątkowa, tak nieliczna, że nie warta uwagi. A później się okazało y, po II wojnie światowej, że to są jedyne łosi jakie mamy w granicach Polski. I ta populacja jakby jest nasza rodzima. Tak rozmawiałem, pół żartem, pół serio, Czasami, że ten łoś biebrzański to jest tak naprawdę nasz polski łoś narodowy. On tu był zawsze, jest i trzeba, trzeba się mocno starać, żeby tak pozostało. to te Łosie w Kampinosie, które my warszawiacy dobrze znamy, no to jest populacja, która się odrodziła po wojnie już w latach 50. Zostały, zostało sprowadzonych Pięć osobników, zdaje się, z Białorusi. Nie znam dokładnie tej historii, w sensie czy z Białorusi, czy ale na pewno ze wschodu Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, z tamtej strony były przywożone łosie i u nas, u nas wypuszczane na terenie Polski, tutaj na wschód od Wisły. Ciekawe e... dlaczego stamtąd, a nie, no bo nie z Biebrzy? Nie było skąd, ale na Biebrzy była tak nieliczna, że jej nie ruszali w ogóle. Na Biebrzy do lat 60. w ogóle ta populacja była na początku jeszcze w latach, końca lat 40., początek 50., pod czujnym okiem straży łosiowej, która została specjalnie utworzona po to, żeby tych łosi pilnować przed kłusownictwem. I, i no i tutaj y, bardzo, bardzo rozważnie przyglądano się rozwojowi tej populacji. A tam, gdzie trzeba było, to to dowożono łosie. Też była inna sytuacja, trochę łosi na wschód od nas, było ich więcej, swobodnie migrowały, co teraz już tak nie ma miejsca i zasilały tutaj na, na nasze tereny. Podobnie jak teraz, jak nasze łosie powoli szykują się do tego, żeby, żeby przekraczać granice i przekraczają granice południowe czy zachodnie. Mówił pan o moratorium. Moratorium na odstrzał łosi zostało wprowadzone w 2001 roku i ta data i możliwość, że zostanie ono odwieszone, to wisi nad słowami panów książki, tak się unosi nad tymi zdaniami. Co chwila się pojawia, pojawiają takie słowa jeśli, gdyby, kiedy, by odwieszono to moratorium, to... I nawet wspominacie o dwóch takich akcjach w 2014, w 2017 roku, kiedy były takie solidne naciski na to, żeby jednak łoś ponownie mógł być strzelany. Nie lubię tego słowa, no ale to chyba no, mógł być zabijany po prostu. I tak mniej więcej pod koniec tej książki pan pisze, że ma świadomość pełną, że to nie są ostatnie tego typu akcje, że na pewno jeszcze będą podejmowane takie próby, żeby łoś powrócił jako nota pełnowartościowa, zwierzyna łowna. Jednocześnie pan w swojej notce w książce nie ukrywa tego, że jest samym myśliwym, choć y, takim myśliwym, który y, przy niej na razie odwiesił strzelbę na kołek, to jako myśliwy. Proszę powiedzieć, dlaczego do łosia nie powinno się strzelać? No, z tego względu przede wszystkim, że to jest y zwierzę reliktowe jest, yy, znaczy w ogóle myśliwstwo w Polsce, cała ta organizacja jak jest w tej chwili, w tej chwili to o, jak to funkcjonuje to jest, to jest po prostu tak bardzo nieodpowiednie, że, że no, trudno mi się nawet do tego specjalnie odnosić, jestem myśliwym, z, z, to było marzenie od dziecka, pierwsze książki Londona i tak dalej, wszystko o dzikiej północy, Przemierzanie i jakby radzenie sobie samemu samemu w przyrodzie, to było takie jakby naturalne kiedyś i, i to, to, to faktycznie było wielu wielu moich znajomych, w ten sposób właśnie to, to podchodziło, że to była taka naturalna kolej rzeczy, takie przejście potem do lasów, pracowanie w lesie jakby żywienie się z lasu, czyli też, a żeby żywić się z lasu, trzeba było być mięsem, trzeba było być, być myśliwym, to później tu się zupełnie, zupełnie wszystko przetasowało i poglądy i tak dalej, też jakby od wielu lat uważam, że czego nie jem, to nie stresuje. i obojętnie, czy tu chodzi o wędkarstwo, czy myślistwo i wędki dawno, dawno temu odłożyłem na półkę i jakby i sztucera z szafy nie wyjmuję też, a strzelanie do łosia jest jako takim normalnym użytkowaniu łowieckim jest, jest dla, według mnie, no, no bez sensu, można by było powiedzieć. No, nauczmy się w końcu żyć z tymi dużymi zwierzętami też jakoś na dziko, w pewnej, może jeżeli nie przyjaźni, to w jakimś takim chłodnym sąsiedztwie, ale ten łosi jakby pokazuje nam, próbuje nam pokazać, jak, jak, jak możemy sobie ułożyć życie z, tak, z, z dzikimi sąsiadami, żebyśmy nie skończyli jak te bardziej zachodnie cywilizowane narody, które w zasadzie jest bardzo duży taki y, sygnał, że ludzie z cywilizowani bardziej mocniej no, po prostu boją się dzikiej przyrody. Jest świetnie, oni kochają dziką przyrodę, ale jeżeli to jest albo telewizja albo gdzieś daleko na wschodzie, na przykład w Polsce, a już za Odrą to podejście jest zupełnie inne. To był przykład chociażby mieli po nie wiem ilu set latach. Przyszedł im żubr do Niemiec. No po prostu przecież coś pięknego. A się okazało, że momentalnie wydali nakaz od bo duży i niebezpieczny. Może jeszcze komuś zrobić krzywdę. Mieli niedźwiedzia po set latach, których do nich przyszedł. Było wszystko pięknie. Były plany zachwytów w, w czasopismach. No niedźwiedź zabił jałówkę, był głodny, zjadł jałówkę. Straszny drapieżnik trzeba zabić, zabili. Jakby to nie tędy droga, mi sobie jakoś z tym radzić inaczej. A łoś, łoś nie, to nie jest zwierzę, które będzie w nieskończoność kolonizować Polskę. Ta popul liczebność populacji nie będzie w nieskończoność rosła. Z czego mamy doskonały przykład nad Biebrzą. Właśnie ta populacja Biebrzańska jest taka bardzo fajna, testowa dla, dla, dla, dla, dla populacji ogólnopolskiej. U nas przyrost tej, tej liczebności był dosyć duży na początku i w pewnym momencie zatrzymał się już wiele lat temu na poziomie powiedzmy około 700-750 sztuk w granicach parku i to się utrzymuje, to się nie zmienia. Nawet można powiedzieć, że są tendencje spadkowe, a, a nie, że, że ta liczebność rośnie. I nawet jak widzę zakrzeczenia wierzbowe obejmujące setki hektarów tak naprawdę na basenie dolnym, to są nowe zakrzeczenia, bo biebrza zarasta. I ta wierzba lubi suche lata i pasuje. Ona się bardzo dobrze rozkrzewia i, i pokrywa bagnoławki. O jaki piękny klucz nad nami. Te które, te, które jeszcze nie przystępują do lęgów, już latają w kluczach. Jeszcze. Bo te, które już są gotowe do lęgów, to już w parach, w parach siedzą w swoich rewirach lęgowych. Sucha, to bo to sucha, ale wiosna marenderzy. jest piękna. <laughs> Ta. Tak no tak samo jak gęsi. Mamy teraz bardzo tysiące gęsi nad Biebrzą, potem to one te stada polecą ale znowu będą te takie stada maruderów, którym nazywamy to. Kiedyś jak u nas jeszcze była duwoda i kwitły kaczeńce to właśnie w tym okresie przylatywały te ostatnie stada gęsi, tak bardzo malowniczo to w ogóle wyglądało. Wracamy do łosi, no, ta perspektywa strzelania do łosia ponownego wydaje się taka e, okrutna też z tego powodu, że w ciągu tych ponad już 20 lat od trwania moratorium łosie nie kojarzą człowieka z czymś niebezpiecznym, co nie znaczy, że, prawda, bo ten człowiek do nich nie strzela, co nie znaczy, że należy je y, przyzwyczajać do swojej obecności, podchodzić, niepokoić, bo jak sam pan pisze, należy zachować, nie pamiętam tego dokładnie sformułowania, ostrożną sympatię, ostrożny dystans, żeby, no bo to jest jednak dzikie zwierzę i nie powinniśmy go przyzwyczajać do swojej obecności, bo tylko z tego będzie miał potem kłopoty. Z historii, które znam z zasuszenia, bądź tak tutaj na i naszych naszych biebrzańskich sytuacji, żadne dzikie zwierzę, które zostało w pewien sposób oswojone z człowiekiem, nie skończyło dobrze. I też dla bezpieczeństwa ludzi, bo łoś, który się nie boi człowieka, jeżeli mu coś nie pasuje, to będzie atakował człowieka jak innego łosia, czyli z pełną premedytacją. A Chociaż jest... jak Pan pisze, łośnie człowiek i jest bardzo łagodny i żeby go doprowadzić do ataku agresji, to naprawdę trzeba się bardzo postarać. Tak, tak, tak. Są, były te właśnie przypadki takiego y, miarkowanych ataków na człowieka, tutaj odganianie Ludzi od, od siebie, kiedy ten dystans komfortu dla, dla takiego zwierzęcia został przekroczony i tutaj kilka statywów na pewno zostało połamanych i nie wiem, czy któryś z fotografów nie, nie, otrzymał, nie otrzymał razu z przednią kończyną, czy nie. Na pewno, no na pewno, na pewno tu parę historii było takich znanych, że ludzie uciekali przed przed łosiem, ale też widać było, że się po prostu zachowują zupełnie nieodpowiedzialne. Takie zachodzenie grupami z dwóch stron tego łosia, blokowanie przejścia. chciał przejść przez szosę, blokowanie tego przejścia. A, a, a jednak łosie jest taki, że jak on chce coś zrobić, to on chce coś zrobić i to trudno go od tego odwieźć. Także... E... Ale generalnie jest bardzo spokojnym zwierzęciem. Tak, tak, jest bardzo spokojny. To widać po zachowaniu, kiedy łosia spłoszymy, nawet on, on, on od, odbiegnie 20-30 metrów stanie i zacznie nas oglądać, czy warto dalej uciekać, czy nie. I to oglądanie czasami trwa 40 minut. Bo nie widzi najlepiej. Nie widzi najlepiej, tak. I jeżeli nie ma ruchu z naszej strony w jego, w, jego, w jego kierunku, to nie czuje się zagrożony. A spłoszone łosie e, tak naprawdę to bardzo długo nie mogą się uspokoić. I, i, i widywałem już takie łosie, które po prostu takie roz, rozbudzone, rozhukane e, po bagnie chodziły, bo, bo były spłoszone wielokrotnie na przykład przez ludzi. No Niekoniecznie nie, nie, nie, nie zamierzenie, po prostu ktoś szedł, ktoś coś robił, wykonywali jakieś prace ludzie i, i ten, ten łosia poczuł się bardzo mocno spłoszony, taki rozdygotany, chodził później po Tórzycach. No to chodźmy, może nie spłoszymy żadnego łosia. Pan pisze, że żeby, żeby podchodzić łosia, to najlepiej poruszać się z kosem i udawać, że w ogóle on nas nie interesuje. Tak, tak. to ten łoś wie, widzi, że nie jest, nie jest obiektem naszych zainteresowań, to bardzo fajnie widać w fotografii przyrodniczej, na każdy na, na, na, wielu, na wielu różnych gatunkach zwierząt, na ptakach, na ssakach. Kiedy się patrzy normalnie na okiem swoim, to w zasadzie zwierzę, zwierzę się nam przygląda, ptak się nam przygląda, ale jeszcze tak nie reaguje. Natomiast kiedy skierujemy na nie oko obiektywu, sytuacja wygląda zupełnie inaczej i jakby bardzo, często, bardzo często się płoszą. Tak? To, to właśnie chyba Trzynadel, tak? Czynader, tak, mhm. nadal się schował. Takie właśnie ogryzane przez łosi e, krzaki wież, te, te ogryzane przez wiele, wiele lat. E, one bardzo fajnie gęstnieją i są, stanowią świetne, świetne takie środowisko lęgowe dla wielu gatunków e, pokrzewek. Tam gąsiorek bardzo lubi takie właśnie pogryzane, gęste bardzo, bardzo, bardzo krzaki. E, pokrzewka jarzębata też chętnie gniazduje w takich miałem okazję spotkać właśnie, że w wyniku zgryzania wieloletniego przez łosie dosłownie tworzyły się miejsca lęgowe dla ptaków. Przy czym e, twierdzenie, że łoś może ograniczyć sukcesję, wygrać sukcesją, że zatrzyma zarastanie, nie ma szans. Nie ma szans. Ja, e, zresztą wystarczy spojrzeć na mapy, zdjęcia satelitarne bądź zdjęcia lotnicze z lat 60 a teraz to widać jak bardzo biebrza zarosła mimo, mimo tego, że ta obecność łosia była tu notowana od wielu lat. Przed nami taka pochylona, już trochę próchniejąca ambona. No, ta jest jeszcze już świeża dosyć, można powiedzieć, bo ta, która tutaj była stara, jest chyba leży dalej kawałek obok, przewrócona. Ta jest świeżo postawiona. E, granice parków narodowych wszędzie w Polsce chyba są obstawione ambonami. Kiedyś był taki przepis, że ambona nie może stać bliżej granicy parku niż 100 metrów. Ten przepis e, gdzieś zniknął. W tej chwili można stawiać ambony z wyżki przy samej granicy parku. Przy czym te 100 metrów to też było jakby bez sensu bo nic nie dawało z tego względu że broń kulową myśliwską przestrzeliwuje się właśnie na 100 metrów. Także to jakby te 100 metrów nic nie znaczyło. A parki narodowe są... No w parkach zwierzyna wie że jest w parku narodowym tak kolokwialnie mówiąc. Ona zdaje sobie z tego sprawę że jest na terenie chronionym gdzie jest bezpieczna i inaczej się zachowuje trochę niż na, na terenach takich przyległych, gdzie, gdzie regularnie się ją poszy na nią poluje. Ostoja zwierząt tak naprawdę i tam zwierzęta odpoczywają, żerują, ale te, które wychodzą poza granice parku mają właśnie, mają do pokonania taki szpaler ambon, który jest rozstawiony w koło. To moratorium prowadzone w 2001 roku wpłynęło też na nie tylko na ilość łosi biebrzańskich, ale też na ich jakość, na jakość chociażby poroża. Coraz więcej jest łopat, proszę właśnie powiedzieć trochę o, tych, o sprawie, która wszystkim nam się bardzo z łosiem kojarzy, mianowicie poroże. Proszę opowiedzieć jak się tworzy to poroże, kiedy ono zaczyna się tworzyć, bo to chyba ten czas, że powoli zaczyna tam coś kiełkować. Tak, dopiero teraz kiedy ta baza pokarmowa stanie się dla łosi coraz taka bardziej treściwsza, ruszy zieleń, łoś zaczyna budować poroże i będzie budował je, ale powoli łoś buduje sobie powoli tak praktycznie do końca sierpnia będzie je, je budował ale co Ten... to znaczy, że buduje właśnie Oś buduje poroże, czyli po prostu to jest bardzo mocno ukrwiona, ukrwiona tkanka, ona jest dosyć miękka i, i tak powoli tak by narasta mnóstwo, mnóstwo wysiłku mnóstwo tych składników odżywczych, idzie po prostu tak naprawdę w te poroże to... Ale sobie myślę o tych łosiach właśnie w czerwcu, kiedy e, rodzi się zło e, nad Biebrzą, czyli komary i gzy i ten łoś, który ma to ukrwione poroże rosnące, czy tam budujące się, nie może się podrapać za bardzo, nie może się otrzeć o drzewo, bo, no, bo go to boli po prostu. Tak, natomiast no, widać, że czasami jednak uszkodzi sobie to, to, to budowane poroże łoś i wtedy różne dziwne formy ma na głowie na, na jesieni, ale to faktycznie to jest po prostu kąsek niebywały dla wszystkich krwiopiców, taki, taki budujący budujące te poroże łoś, bo one się przebiją przez tą cienką skórę, ten z cypu, tak zwany, przebiją się bez problemu i, i nad bykami w czerwcu, w maju, w czerwcu zawsze widać po prostu nad tym porożem chmary owadów. Taka, taka ilość dostępnych żył zaraz pod cienką skórą to, to jest naprawdę rarytas. Jeszcze na niektórych zdjęciach widać, że to poroże w, chyba na pewnym etapie rośnięcia jest jakby takie pluszowe. To w, od początku, od początku ta skórka jest taka pokryta takim meszkiem, takim włoskiem, tylko później jest o wiele większe poroże, tym, tym jest to bardziej widoczne. Rekordzistą w budowaniu poroża jest jeleń na pewno, nie? bo to, jest, to są centymetry dziennie. To nie jest, że tam po trochu, po trochu, tylko jeleń idzie jak burza. I akurat teraz jest ten okres zrzucania poroża przez jelenia. Czyli te, te, te stare byki zaraz zaczynają budować i praktycznie już w czerwcu jest te poroże prawie, że wbudowane takie, takie do końca. Jeszcze trochę ponoszą, zanim wytrą, ale tak jest łoś. Trochę inaczej też jest duża różnica w przekroju tego poroża. U jelenia jest ta cała sieć naczyń krwionośnych widoczna też w przekroju. Ta jest mnóstwo, mnóstwo takich, takich yy, dziurek przekroju widać tego poroża, natomiast łoś ma twarde poroże, bardzo zbite i tam jest, tam jest praktycznie pełne. Tam nie ma takiego rzeszota, takiego sitka jak, jak u jelenia, też do czego do różnych rzeczy wykorzystywano te poroże. Jedne i drugie mają swoje inne zastosowania. Ale ja właśnie po co łosiowi poroże? Oj, chyba tylko i do, wyłącznie do, do tego okresu Bukowiska, do Rugi, tylko żeby, do, żeby zaimponować, żeby pokazać, jaki jest się wspaniałym samcem jak bardzo, masy, bardzo masywnym, jak mamy świetne geny bo potrafi zbudować takie właśnie okazałe poroże w tym odcinku, krótkim dosyć czasu. A jeżeli mówiąc o jakości, to tak te moratorium, którego będziemy w tym roku obchodzić 25-lecie. Pokazało, jak bardzo mylili się wszyscy, którzy pisali, że łoś w Polsce, byki, to typowe badylarze. Czasem zdarzają się pół łopatacze, wyjątkowo łopatacze. I to, o czym ja tu w zasadzie od początku na biebrze widziałem, jak te łosie się rozwijają, jak się zmienia ta jakość poroża też doniesienia z, tutaj z, z Polski tutaj naszej wschodniej gdzie znajdowa o znajdowanych zrzutach z Łosi, jakie są znajdowane zrzuty, jak to wygląda no było po prostu widać było widać, że, że ta populacja nie strzelana zupełnie inaczej się nie rozwija niż, niż do tej pory nagle się okazało, że, że byki półłopatacze to się zdarzają bardzo często, rzadko ale łopatacze bywają też potwierdzili to w końcu naukowcy którzy zbierają zdjęcia z całej Polski od fotografów przodów wykonywanych przez wiele lat, właśnie wykazali, że przez ostatnie 25 lat jednak półłopataż to jest tak naprawdę formą docelową naszego, naszego narodowego polskiego łosia, że potrafi te poroże tak zbudować. Okazało się, że łosie budują na przykład na Mazurach, gdzie jest chyba w tej chwili ten łosie jest najmocniejszy właśnie tam, gdzie te łopaty mają wagę po 8 kg każda. Także to naprawdę to proszę sobie wyobrazić 16 kg, położyć na głowę i z tym chodzić cały czas. Nie? No to jest coś wigać. A jeszcze to jest... w okresie bukowiska, to chyba jest przywdziewane, przy są jakieś trawki, które no może nie ważą dużo, ale no zawsze. Tak, tak, tak, łoś w okresie bukowiska, jeżeli jest w ten sposób podniecony mocno, jest obecność innego samca, wtedy tym porożem uderza w ziemię, łamie gałęzie, nabiera na, na te poroże różne, różne ozdoby, ale też to, co on robi z tym porożem w tym okresie, powoduje, że też te poroże nabiera koloru odpowiedniego. On jeszcze wcześniej przy wycieraniu poroża, tak zwanym z tego stypu, kiedy już jest ten poroże gotowe w swojej, w swojej formie, Samce wycierają je o, o, o różne gatunki, to było widać, że na przykład poroże wycierane bardziej o czy o wierzby było bardziej białawe, z lekkim nalotem żółtym. Jeżeli były to poroże wycierane gdzieś orchy i inne takie, gdzie były, te soki miały inny kolor, to były o wiele ciemniejsze, kiedy były te poroże wycierane gdzieś... Yy, gdzie rosły świerki bądź sosny, były dużo żywicy, i jeszcze były ciemniejsze, niektóre prawie czarne, także no, po porożu było widać, gdzie ten łoś akurat w tym okresie wycierania bytował, a łoś polski jakby nie jest rekordzistą, bo, bo taki łoś na przykład z Kamczatki, no, on potrafi dźwigać i po kilkadziesiąt kilogramów na głowę. Nie? On jest masywniejszy, jest o wiele większy niż nasz, ale jednak to robi wrażenie. Zrzuca poroże tak powiedzmy tradycyjnie w listopadzie. Choć jak pan pisze, zapytany o to kiedy łoś zrzuca poroże, to odpowiada najchętniej kiedy chce. O Kiedy, kiedy chce, przy czym oczywiście jest ta, ta, ta zasada, że najstarsze byki gubią najwcześniej, czyli już, już tam koniec października. Ja najwcześniej widziałem łosia bez poroża, to był 15 października. To tak 15 października to był najwcześniej jak dotychczas rekordzista. Widziałem byka, świeżo, który zrzucił, zrzucił poroże, ale to wcale nie jest tak, że te największe, masywne poroża, półłopaty będą zgubione w październiku i listopadzie, a w styczniu i w lutym to już tylko te najmniejsze, bo się okazuje często, że łosia, które szczególnie zresztą byki, które, które daleko migrują, wykonują jakieś dłuższe trasy, to zależy od poziomu hormonów, testosteronu tak naprawdę, który jest, jest w organizmie widocznie utrzymują ten poziom, ten hormon trzyma się dłużej, na wysokim poziomie i też te mocne poroża są dłużej noszone i w zachodniej Polsce często widać łosie, zdjęcia łosi, tam, które ładne półopaty są noszone jeszcze w połowie stycznia, nawet na początku lutego. Spada testosteron, spada poroża. Dźwięki łosiowe. To jest bardzo ciekawa sprawa bukowisko, czas, kiedy właśnie możemy te dźwięki usłyszeć, jak pan, chociaż najczęściej myślimy o samcach mówiąc o dźwiękach, ale pisze pan, że te najfajniejsze dźwięki to są dźwięki wydawane przez samice. Byki przede wszystkim są znane ze stękania. Tak? Byki stękają, i to jest, to jest powszechnie wiadomo. Byki odzywają się też trochę takim głosem zawodzącym, potrafią się odzywać, natomiast klępy, klępy nie stękają, ale to zawodzenie klęp, to jest po prostu... No, tam jest, tam jest taka nuta e, z zawodu i rozczarowania w takim, w takim głosie klępy, że po prostu to, te głosy są naprawdę komiczne i kiedy jelenie przyzwyczaiły nas do tego, że po prostu gdzieś tam stoją te byki i ryczą, to u osi ta gama dźwięków jest naprawdę tak złożona, że że czasami ja stoję, tak słucham i nie wiem, czy to jeszcze byk trochę marudzi, czy to już klępa. Czasami są po prostu takie, takie plejady nutowe w tych głosach, że no człowiek sobie mówi, no kurczę tyle lat, ja pierwsze coś takiego w ogóle słyszę, żeby się działo na bagnie. To, to jest naprawdę niesamowite i bardzo komiczne, nie bo kiedyś mówię, że te byki tak naprawdę wielkie, a, a te stękania to jakby ktoś po prostu wziął kota i go ściskał, nie? to takie, takie dźwięki, takie nie niezbyt niezbyt licujące z tym ogromem tego Króla Bagien. No a klępy przybijają wszystko. Ptasiarze bardzo często udają ptaki. Są nawet mistrzostwa od paru lat w naśladowaniu ptaków, a jak to jest z łos, łosiarzami. Czy pan potrafi udać takiego stękającego samca albo zawodzącego tęsknię? Tak, no czy osłuchałem się i faktycznie na przykład z jelenia, z jelenia miałbym problem, żeby żeby naśladować głos jelenia. Natomiast z łosiem, z łosiem idzie mi dosyć dobrze. Samiec, kiedy taki stękający samiec, to stękanie brzmi więcej tak. To jest taki dźwięk. On jest czasami, jest, to stękanie jest o wiele rzadziej, takie pojedyncze. Czasem jest, jest częściej, kiedy byk jest przy klępie, to jest w ogóle taki głos, takie szybkie, taki, widać, że jest taki y, nabuzowany. To już jest jakby to wiadomo, że jest przy klępie. Bych, natomiast klępy, klępy są mistrzyniami, to jest takie po prostu o Jezu, o Jezu, Ropa po 8 zł, co teraz będzie? Dzieci do szkoły, kto zawiedzie i w ogóle po prostu to jest, to jest takie zawodzenie. <suszy> Ja, jak usłyszałem, ja nie widziałem, co to jest znaczy, ja widziałem, że klępy w ten sposób się odzywają, ale pierwszy raz sposób, jak widziałem, jak klępa tak idzie przez bagno i taka po zmaltretowana życiem, przychodzi i tak memła tą żuchwą i tak właśnie tak zawodzi, to był widok, który jakby skoro z tym głosem to wszystko to jedna z takich większych komedii bagiennych jakie ja pamiętam. Bo jeleń to potrafi wystraszyć człowieka jak się usłyszy tak. takie y, ryczenie jelenia, zwłaszcza w nocy, co mi się zdarzyło kiedyś w Drawieńskim Parku Narodowym, to naprawdę się przestraszyłam, zanim się zorientowałam, że kto to wydaje te dźwięki. Natomiast łoś to właśnie raczej rozśmiesza. Tak, raczej, raczej łoś raczej rozśmiesza. No, czy ma to swój taki, taki smutny urok takiego bagna wrześniowego, mgły, jeszcze jest taka szarówka i takie stękanie takie... Uy. Uy. Uy. Gdzieś tam się... No, to ma, ma to swój urok. Jelen jest taki mocny, to jest... Echo idzie taki po prostu. Ale też są głosy wspólne jakby dla, dla tych gatunków, bardzo podobne. To jest takie mocne, głośne, ostrzegawcze huknięcia gdzieś tam z głębi trzewi, takie ostrzegawcze. Łania wydaje taki głos, kiedy chce, kiedy nie wie, co się dzieje, ale wie, czy niebezpieczeństwo, taki takie... takie buf, buf. Takie są huknięcia, klępa w tym też, tylko że łoś jest większy i to jeszcze z większym takim... Ma więcej, Pudłem więcej, rezonansowym. Większe pudło rezonansowe i te huknięcie jest... O, oh. A poznaje pan jakie to, czy to są białoczelne? białoczelne? Bo tundrowych chyba dużo też. Dużo, w... dużo z tym, że już teraz doleciało bardzo dużo białoczelnych. Kiedyś tundrowe były nazywane zbożowe, teraz tundrowe, ale się zmieniają nazwy. Ale tak, gęsi jest teraz naprawdę dużo. O, a my stoimy, a pod nami, a pod nami szkielet. A czyj to szkielet? Oj, nie wiem. Nie wiem, drobny, to nie był za zbyt duży Tak, Podejrzewam, że mógłby to być jenot na przykład. Mhm. Jenot i to dodatku jakiś, to jeszcze taki młody. Ale jest na... na na tyle. No, no, nie, nie ma czaszki, nie ma żadnych kończyń, Tutaj kawałki tylko przy zostały. Nie, nic więcej nie ma, trudno powiedzieć. Ale mógł, mógł to jenot y, też jakby sytuacyjnie, z tego względu, że tu widać tam były jakieś stare odchody, wilczy taki kawałek. Tu też są odchody, to też prawdopodobnie to są wilcze odchody, a bardzo często zdarza się właśnie tak, że y, po prostu wilki zabijają jenoty. Także jenoty jako gatunek inwazyjny mają swojego naturalnego wroga, tutaj na, y, tym wrogiem jest, jest wilki. Nie polują specjalnie wilki na jenoty, bo jakby to nie jest ich zdobycz, no, ale napotkane są bezwzględnie zabijane od razu jako konkurencja. A łocie jako taki wielki ssak z jednak potężną siłą ma swojego jakiegoś naturalnego wroga? Wilka. Wilki. I to, to widać od razu fajnie, jak bardzo duża jest rodzina wilcza na danym terytorium, ponieważ łosie są, dorosłe łosie zabijane i zjadane. Hmm. Gdzie, Ale to tam już, już diorówka raczej. To już, tak, tak, tak. To musi być kilka, kilka dorosłych polujących wilków. Do tego, jeżeli dodać jeszcze, dodać jeszcze potomstwo, to wiadomo, że ta rodzina liczy gdzieś tam powiedzmy koło 10, 10 osobników. To było widać też, jak tutaj na przykład na basenie dolnym się zwiększyła liczebność jednej rodziny, bo coraz częściej znajdowałem, znajdowałem e, zabite, zjedzone łosie. Takie dorosłe tam byki, tam dwu-, trzyletnie czy klępy. Bo łosie są samotnikami raczej. To znaczy y, młode wychowuje klępa, ale sama. Klępa wychowuje młode sama, nawet jeżeli ma potomstwo, ale to jest bardzo duży i bardzo ścisły związek zawsze z matką, bo to jest trochę inaczej niż u jelenia, które później chodzą, chodzą w stadach. Natomiast jeżeli chodzi o łosie, to klępa przed samym porodem odgania te zeszłoroczne młode od siebie. To jest katastrofa dla tego młodego. On przyzwyczajony do całorocznego bytowania z matką, codziennie praktycznie bok w bok, nawet jeżeli później było starsze, odchodziło tam 200-300 metrów od matki, to jednak później się cały czas trzymało blisko. Ten drobny epizod tam we, wrze we wrześniu, to bukowisko, kiedy, kiedy matka była zajęta czym innym, ale generalnie, generalnie związek jest bardzo, bardzo bliski i ścisły, a tu nagle po prostu przychodzi wiosna i nie ma. Eksmisja. Eksmisja z domu, do widzenia i koniec. I przychodzi na świat, na świat drugi, drugi potomek, kolejny potomek. Przy czym jest, by zdarza się, że jeżeli ten Łoszak odgoniany to była samica, to wraca do matki i nie odgania jej później. Krempa nie odgania tej, tej drugiej samicy. Wydaje mi się, że może istnieć taka sytuacja, że ona pomaga, jakby przy tym młodym. Ale w takim na przykład to, co kiedyś sam obserwowałem, kiedy trafiłem właśnie na, na łosie, klępa, do, klępa z młodym plus taka roczna i ta, ta roczna klępa od razu jak, ja, jak mnie zobaczyły to tego młodego przed sobą goniła do lasu, żeby schować się w krzaki, a ta dorosła stara klępa E, ona musiała mieć doświadczenie po prostu z człowiekiem z myśliwymi, bo, bo zachowanie było, które znałem z opisu e, właśnie z książek o Dalekiej Północy, dosłownie od, szła za nimi, ale zawsze odwracała się którymś bokiem do mnie, zasłaniając zupełnie jakby od niebezpieczeństwa e, to młode, nie? jakby zasłaniając od, od, od, od, strzału, od strzału potomstwo. No, no raz tylko spotkałem taką sytuację na początku mojej pracy tutaj w parku, na, na początku moich wędrówek po bagnach. Później już nigdy nie widziałem czegoś takiego, ale ale to po prostu sytuacja była jakby żywcem przeniesiona gdzieś tam właśnie z, z Kanady, gdzieś z tych rejonów. Tak, tak z tych opisów, jak, jak, jak tam to bywało, kiedy, kiedy dorosła osłania bokiem ucieczkę potomstwa. To chodźmy, może zobaczymy co jest z, z za tym krzakiem, ale jak już pan powiedział o tych niebezpieczeństwach, to nie możemy nie zahaczyć o to, co o przyszłość łosiową, no bo jak panowie piszą, łos jest gatunkiem borealnym. Jak dzisiaj jest chyba z 15 stopni, to już to jest jakaś tam granica jego komfortu. 14-17 stopni to jest mniej więcej ten przedział, że on już potem zaczyna nie czuć się dobrze, jest mu za ciepło. Skoro robi się coraz cieplej i coraz suszej, to co będzie z tym łosiem? Trudno powiedzieć, bo z jednej strony Widać, że, że, że to mu nie pasuje, szczególnie lata takie y, lata, które są, y, które nie pasują do takich standardowych typów, czyli jak na przykład nad Biebrzą. Ostre zimy, y, później było dużo wody na wiosnę do czerwca, suche lato, typowo kontynentalne suche lato, zimny wrzesień. W październiku często już pierwsze śnieg i, i, i, i przymrozki. W listopadzie woda na bagnach już się pojawiała coraz wyżej. No i później zima, która była, może nie było tak dużo śniegu, ale była bardzo mroźna tu nad Biebrzą. I takie każde załamanie, czyli na przykład e, całe lata mokre, kiedy było dużo wody, bądź kiedy nie mało w ogóle zim, jest, jest za ciepło, e, zimą suchą, latem znowu mokro, to, to, to łosiom nie pasowało i ta, ta populacja jest... E, jest wtedy taka, teoretycznie może się wydaje słabsza, ale jak to będzie, to dopiero jakieś badania pokażą. Na przykład ostatnie w SGGW jedna pani naukowiec robi, robi badania i bada te padnięte łosie, robi sekcje. Robiła kilka naszym tutaj tych łosi, które tutaj znaleziono i na przykład okazało, założenie, które mają bardzo dużo pasożytów. A szczególnie to jest widoczne u samców, jakby samce są mniej odporne. To też zauważyli ci naukowcy, którzy robili telemetry te właśnie Łosi nad, nad Biebrzą, że e, więcej więcej e, zgonów było samców niż, niż, niż e, samic. Samice są bardziej odporne. A jak to będzie rzutować na całą populację w Polsce? Trudno powiedzieć, bo czy on się zupełnie wycofa, czy może się przystosuje po prostu w pewien sposób. E, naprawdę trudno powiedzieć, bo Biebrze jest bardziej otwarta, ma zakrzaczenia, ale generalnie jest, jest taka otwarta, jest bardziej nasłoneczniona, ale w Polsce jest dużo terenów, y, po jeziorze mazurskie i tak dalej, gdzie jest dużo lasów, po jeziorze brodnickie. Tam podejrzewam, że dłużej się utrzyma w takiej dobrej kondycji, bo ma y, o wiele lepszy żer niż... Biebrze jest uboga, o wiele lepszy żer, y, y, lepszą sytuację, y, woda, y, lasy, gęste lasy. Które dają cień, i jest, jest tam niższa temperatura, także no, trudno powiedzieć, jak, jak, jak, jak, jak to się, w jakim kierunku rozwinie. E, w zasadzie należałoby raczej być takim lekkim optymistą. Może się to okazać, że ta populacja nie, na pewno nie będzie rosła, na, e, tak, nie, będzie, nie będzie tych przyrostów rocznych e, tyle, ile e, na, na tym poziomie, jakby była populacja w stanie optymalnym. Ale, ale raczej w perspektywie życia jeszcze chyba naszych wnuków ten łoś powinien się utrzymać w tak dosyć, dosyć rozsądnej ilości. To trzymamy za jak kciuki, bo łoś to ktoś. Kto to wymyślił to hasło? A nie wiem, nie wiem, to, nie wiem czy to Paweł Średziński, czy właśnie gdzieś ktoś z jego krędu, kręgów kręgu to ktoś. E, nasze bibżańskie hasło to było jeść łoś trążnie". Gapiszony to jest tutaj mój wymysł z tym z tymi właśnie stoi i się gapi. Po prostu ja pamię, pamiętam, pamiętam ten ból już wszystkiego, kiedy nie mogę się ruszyć, żeby ich nie spłoszyć. W pół przysiadzie, pół klęku tam na tej kępie oparty statyw czekam, aż jak, jakoś będę mógł zmienić pozycję, a one po prostu stoi i się patrzy. I jeszcze jak jest jeden, to są momenty, że on spuści wzrok, odwróci na chwilę głowę, jak są jak na jesieni te byki chodzą po trzy, po pięć w tych zakrzyczeniach wierzbowych i no, nie można się ruszyć, bo jak jeden nie patrzy, to dwa pozostałe są czujne i nie ma jak się zmienić pozycji że jak wisi tak na tym statywie i nie wie co ze sobą zrobić. To jest bolesne, naprawdę. Czyli jak spotkamy łosia i chcemy się na niego po prostu pogapić, to zastygnijmy i odwzajemniamy spojrzenie, nie ruszając się. Jeśli chcemy odejść, to robimy to powoli, nie strasząc gapiszona. Tak, to jest w sumie zachowanie, które, które procentuje w ogóle w obserwacjach przyrody, tak naprawdę, czyli oczekiwanie i bezruch. To jest dosyć trudne do, do wytrzymania, ale, ale właśnie taka cierpliwość bezruchu wzmaga ilość obserwacji i na pewno wydłuża czas tych obserwacji. Tego właśnie Państwu życzymy na te święta, bezruch oczekiwanie, słuchanie, no chodzenie po lasach, po bagnach. Jeśli gdzieś jeszcze są, oby było ich jak najwięcej. Tak, tak, jeżeli chodzi o, o, o bagna, o torfowiska, żeby to było mokre i, i trwało tak w jak najlepszym stanie, jak najdłużej, bo właśnie e, tych terenów coraz bardziej nam brakuje. E, raz, że kiedyś duże dużo takie połacie zostało osuszone, a w tej chwili e, no po prostu woda tak tam ucieka z całych ekosystemów, że, że każde, każde mokre bagno, każde mokre torfowisko jest, jest już na wagę złota. Piotr Dąbrowski, leśnik, przyrodnik, współautor książki Łoś, opowieści o gapiszonach z Krainy Biebrzy. Zachęcam Państwa do lektury. Panu dziękuję za ten spacer, łosia nie widzieliśmy, ale z, kto wie, być może gdzieś tam w tych wieżbach sobie stoją i czekają, aż sobie wreszcie pójdziemy. Tak, bardzo możliwe, tym bardziej, że no, widać i, i, i miejsce jest spokojne, jedzenia jest tutaj pod dostatkiem, także bardzo możliwe, że gdzieś tu jakiś łoś sobie po prostu w tej chwili leży i spokojnie trawi, taki akurat dobry akcent świąteczny, po prostu sobie spokojnie poleżeć, posiedzieć, potrawić. Pokontemplować przyrodę. Bardzo mhm. dziękuję za ten spacer. Katarzyna Nowak, Zielona Wójtka. Do usłyszenia. Autopromocja. Ja z dzieciństwa pamiętam już radio Tatra z takim pięknym, zielonym okiem, kiedy byliśmy z, z bratem. Mieliśmy, nie wiem, no. No mali byliśmy i po sobotniej kąpieli rodzice nas owijali ręcznikiem, kładli do łóżka i słuchaliśmy radia, które stało przy łóżku i tam było słuchowisko, no to było niebo. Spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam. Autopromocja.